Tu program trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 7 kwietnia jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drosti i Romuald Wójcik. Zniszczeniem całego kraju w ciągu jednej nocy grozi prezydent USA, jeśli Iran nie odblokuje ciśniny Ormus. Wątpliwe uroki kwietnia, dziś kolejne ostrzeżenia synoptyków przed wichurą, przymrozkami i wzrostem stanów wody. W Niemczech zostanie dziś zbadany pojemnik z etykietą Polon 210, znaleziony przypadkowo w Wielkanoc. Donald Trump grozi zniszczeniem wszystkich mostów i elektrowni, jeśli dziś do drugiej w nocy Iran nie odblokuje cieśniny Ormus. Teheran odrzucił propozycję 45-dniowego zawieszenia broni, domagając się trwałego zakończenia wojny. Biały Dom uznał, że pokojowa propozycja państw regionu jest niewystarczająca. Stany Zjednoczone zażądały od Iranu otwarcia strategicznej cieśniny Ormus dla całego ruchu żeglugowego, grożąc w przeciwnym razie zniszczeniem elektrowni i mostów, co wywołało ostrzeżenia dotyczące możliwości popełnienia zbrodni wojennych. Ocenia agencja Associated Press. Nie chcemy takiego rozwiązania. Chcemy być zaangażowani w odbudowanie normalności Iranu. Ostatnie, na czym nam zależy, to zniszczenie mostów czy elektrowni. Nie chcemy zbombardować tej infrastruktury i odbudowanie zajmie setki lat. Mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Donald Trump. Zaznaczył jednak, że podany przez niego termin jest ostateczny, dodając, iż Iran otrzyma już wystarczająco wiele przedłużeń. Donald Trump zapytany, czy obawia się oskarżeń o zbrodnie wojenne, odpowiedział, że nie. Zasugerował przy tym, że Irańczycy pragną, by Stany Zjednoczone zrealizowały swoje groźby, gdyż mogłoby to doprowadzić do upadku obecnych władz tycharańskiego reżimu. Z Miami Laborskiego Radia, Jan Bachlowski.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 Rządowy projekt CPN, czyli ceny paliwa, ni paliwa niżej, wszedł w życie tydzień temu. Dwoje z sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego już zaprzysiężono. Na ruch prezydenta czeka czworo pozostałych i rządzący. Według zapowiedzi sprzed świąt w tym tygodniu mamy poznać plan B na, rozwiąza na rozwiązanie kwestii ślubowania z pominięciem Karola Nawrockiego. Więcej o tym Małgorzata Naukowicz.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 będzie profesor Mirosław Wyżykowski. były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Ponad 3000 razy interweniowali wczoraj strażacy z powodu wichur, które przeszły nad Polską. Na Pomorzu bez prądu pozostaje 11 tysięcy odbiorców. Synoptycy także dziś wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. We wschodniej części kraju nadal przelotne opady deszczu i silny, porwisty wiatr w porywach do około 65 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed przymrozkami na południu Polski. Z kolei na północy obowiązują alerty hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. W Niemczech zostanie dziś zbadany pojemnik z etykietą POLON-210, znaleziony przypadkowo w Wielkanoc. Pierwsze oględziny wykazały, że faktycznie może zawierać radioaktywną substancję.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 jest 5 po 7, a to czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry, piłkarze Legii Warszawa są w coraz lepszej sytuacji. Stołeczna drużyna w wyjazdowym meczu pokonała Pogoń Szczecin 2 do 0 i zdołała wydostać się ze strefy spadkowej. Kamil Piątkowski, obrońca Legii, przyznał, że jego zespół zdominował portowców i zasłużenie wygrał w Szczecinie. No myślę, że na pewno nie jest łatwy teren, ale dominowaliśmy przeciwnika, każdy wiedział co ma, co ma robić, każdy wiedział i znał swoje zachowanie na boisku. No i byliśmy mega konsekwentni tak, w swojej sytuacji, które skreowaliśmy, szczelaliśmy w defensywie, zagraliśmy na zero z tyłu, co też bardzo cieszy, ponieważ to też wzmacnia obronę, to też daje taki taki pozytywny jeszcze kop do przodu, że, że robimy super rzeczy i idziemy w bardzo w dobrą stronę. W innych meczach Termalika ciecza wygrała z Piastem Gliwice 3-2. Radomiak zremisował z motorem Lublin 1-1, a Lechia Gdańsk pokonała Koronę Kielce 4-2. Dziś jeszcze jeden mecz Arka Gdynia podejmie Zagłębie Lublin. Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała z Wartą Zawiercie 1-3 w drugim meczu finału siatkarskiej Plus Ligi. Kibice obejrzeli ciekawy mecz, w którym nie brakowało emocji, mówi przyjmujący Zaksy Jakub Szymański. Duma na pewno jakaś się pojawia, że przegraliśmy ten mecz po walce, ale myślę, że dużo większy jest żal, że wypuściliśmy ten mecz, bo tak naprawdę dopinając ten trzeci set mamy 2-1 z przodu i, i zupełnie gra się inaczej czwartego seta. Ten set czwarty i tak był tak naprawdę do ostatniego punktu rozstrzygany. Nie wiem, szczerze moim zdaniem bardzo żałuję i bardzo mi jest szkoda tego meczu. Zabiercianie wyrównali stan rywalizacji do dwóch zwycięstw, a spotkanie numer 3, które zadecyduje o awansie w czwartek w Sosnowcu. Coraz bliżej tytułu Mistrzów Polski są hokeiści GKS-u Tychy. W trzecim meczu finału Ekstraligi Tyszanie przed własną publicznością pokonali GKS Katowice 4 do 0 i prowadzą już 3 do 0. Do zdobycia tytułu brakuje im jednego wygranego meczu. Kolejne spotkanie już dziś również w Tychach o 20.30. Legia wygrała z Pogonią i ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. No, to mówię, jeszcze za dwa że... zwycięstwa i będą się <głos> bić o puchary. Spokojnie, tutaj Kamień Piątkowski powiedział, że wszystko idzie w dobrym kierunku i idzie w dobrym kierunku. Szkoda, że nie idzie to w tym kierunku tam wysoko w tabeli, tylko tam na dole w tabeli. No Szkoda. to wiesz, no mówię, ciasno w lidze, więc jeszcze będą Oj, ciasno, jeszcze ciasno. Będą w górnej połówce tabeli na koniec sezonu, znając życie. Proszę mnie nie pytać o eksplozję ciepła, którą na poświętach zapowiadaliśmy tydzień temu, bo? Nic nie wiem na ten temat. Prognoza się po prostu zmieniła i jest chłodno i wietrznie. Wschód kraju ostrzegany dziś przez IMGW przed silnym wiatrem właśnie. Co prawda niewiele chmur zapowiada się na niebie na zachodzie Polski, ale na pozostałym obszarze będzie pochmurno i deszczowo. I deszcz ze śniegiem też możliwy na wschodzie i południu, a w Karpatach i na Suwalszczyźnie może początkowo popadać śnieg. Po południu, w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 4 stopni na północnym wschodzie do 13 nawet na w Zachodzie, w centrum okolica 10. Zapraszamy do reklamy.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 Reklamy. Jest siódma Zapraszamy do trójki. Dzisiaj wtorek, tak, wtorek, mimo poniedziałkowych odczuć, ale w szkołach jeszcze wolne, bo szkoły poniedziałek będą mieć w środę. A państwo dzwonią, dwie dwójki i siedem trójek. Się przypomniała taka historia z moją córką, kiedy po świętach się pytam kochanie, a kiedy idziesz do szkoły? A ona mówi w czwartek. A w środę ja patrzę, że są uczniowie, nauczyciele i było to w środę. Idę do domu i, i mówię, ale kochanie, to dzisiaj już nie ma ferii. A ona na to, ale ty się pytałaś, kiedy idę do szkoły, a nie do kiedy są ferie. Jaki to dobór słów jest ważny. Zawsze złapią za słówko i zawsze małe cwaniaki. Zapraszamy do trójki, do dziewiątej w składzie Katarzyna Firsty Wojtkowska, Karolina Gonet, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Dzień dobry. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me I am empty, so tell me you care for me You're the first thing and the last day. the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment. I so I'm calling your blood Give up your sleep on to the 13,5 minuty po godzinie 7, dziś wtorek, dziś Światowy Dzień Zdrowia i o zdrowiu właśnie w dobie sztucznej inteligencji porozmawiamy teraz w porannej audycji z Aleksandrą Kurowską, redaktor naczelną portalu Co w zdrowiu? Dzień dobry Pani Aleksandro. Witam Państwa. Gdzie dziś szukać rzetelnych informacji medycznych? Czy możemy ufać odpowiedziom generowanym przez sztuczną inteligencję, no, jak wielu mówi, coraz bardziej rozwiniętą? Już na tyle rozwiniętą, żeby je zaufać właśnie? Ja bym nie zaufała, ale to jest tak, że rzeczywiście mm, te rozwiązania coraz bardziej się rozwijają. To ma swoje plusy i minusy, bo już y, coraz częściej ludzie dostrzegają, że sztuczna inteligencja zaczyna się uczyć na wynikach wyrzucanych przez sztuczną inteligencję i stworzonych, więc w niektórych obszarach to się poprawia, a w niektórych widać wręcz pogorszenie. Y, kiedyś miałam takie szkolenie y, właśnie ze sztucznej inteligencji i tam tłumaczono mi, jak bardzo ułatwi mi pracę redakcyjną i wpisam bardzo proste hasło – co to jest karta DILO, czyli ta karta, którą dostają pacjenci onkologiczni i byłam w szoku, że ona zmyśliła, co to jest. Bo przypomnijmy, że sztuczna inteligencja, z której korzystamy, te wszystkie modele AI, ona zbiera różne informacje z internetu, ale nigdy nam nie odpowiada, że czegoś nie wie albo czegoś nie jest pewna. Więc jeżeli czegoś jej brakuje, to ona sobie to zmyśli. A to w kwestiach zdrowotnych może być pewnie niebezpieczne, ale jak szukać w takim razie dziś informacji, żeby sobie pomóc, a nie zaszkodzić? Bo wiemy, że w tym krokiem przed wybraniem się do lekarza dziś powszechnym jest po prostu no, tak zwane googlowanie objawów. To jest dobra droga, czy, czy to pomaga w... w w diagnostyce w leczeniu, czy należy tego jednak unikać, mimo że wszyscy to robią? Lekarze tego nie lubią. Większość lekarzy tego nie lubi, kiedy pacjent przychodzi i e, opowiada, co mu tam w Google wyskoczyło, czy w sztucznej inteligencji. Ja przyznam, może ze względu na wiek, a może ze względu na obserwację tego, co się dzieje w ochronie zdrowia. I Jednak korzystam bardziej właśnie z Google, e, bo mogę zweryfikować bardziej źródła, z których... E, z których korzystam. Na pewno korzystam ze strony Rzecznika Praw Pacjenta, Sanepidu, Ministerstwa Zdrowia. Tam też no, niestety wszystko musimy kwestionować. Wszystko. Bo w internecie też może być jakieś starsze źródło, ale sztuczna inteligencja no, nie wybiera nam super zaawansowanych, świetnych wyników badań naukowych, tylko zbiera wszystko. Więc może zbierać różne fake newsy i też je uwzględniać w tych odpowiedziach. A my patrząc na samą odpowiedź, nie weryfikując źródeł, no, nie wiemy, jaka była podstawa do tego. No tak, nie ma drogi na skróty, jeśli chodzi o... Ochronę zdrowia, naszego zdrowia. Pani Aleksandro, ja przypomnę Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu Co w zdrowiu? Gościnią trójki o poranku. Pani Aleksandro, jakie są obecnie najgroźniejsze mity dotyczące zdrowia? Te mity mm, to są te dotyczące diety? Co dziś jest tym najpoważniejszym wyzwaniem, jeśli chodzi o ochronę zdrowia w, tym, w tej dobie internetu właśnie? Nie chciałabym podawać konkretnych przykładów, żeby ich nie nagłaśniać, ale tak na pewno jest strasznie dużo nadal w zakresie onkologii. Mhm. że tak naprawdę jakaś prosta substancja, którą barwiono materiały albo którą myje się podłogi, podawana czy doustnie, czy do żylnie, może nas wyleczyć. To są aż tak skrajne przykłady rzeczywiście? Tak. Tak, tak. Nawet wczoraj mi się, mimo że wydaje mi się, że ten Facebook w miarę dobrze dobiera różne rzeczy do, do tego, co mi podpowiada, też pojawiły mi się takie wpisy dotyczące jakiegoś barwnika, że właściwie on likwiduje raka, tylko te wielkie koncerny farmaceutyczne ukrywają to. Jak ja słyszę takie odpowiedzi, to zawsze mówię, ale jak to możliwe, że założyciel firmy z... Symbolem jabłuszka, czy byli prezydenci Stanów Zjednoczonych, miliarderzy politycy umierają nadal na raka, skoro ten lek jest gdzieś tam schowany, to nikt by do nich nie przyszedł, nie powiedział, daj mi, nie wiem. 10 miliardów dolarów, a ja ci dam to lekarstwo, które ci wyleczy. No, myślę, że jednak y, ktoś taki by się znalazł. To by się wydarzyło. I nie, bogaci ludzie przynajmniej nie umieraliby na raka. Na pewno jest nadal dużo takich fake newsów związanych z chorobami układu krążenia, czyli że na przykład jakieś leki szkodzą na obniżenie ciśnienia. No to jest bardzo szkodliwe, bo wystarczy, że ktoś kilka dni, jeżeli ma wysokie ciśnienie, nie weźmie tych leków i może dostać udaru, może umrzeć, może mieć zawał serca. To nie są żarty. W dietach też przeróżne są pomysły, ale tu, tu troszeczkę bym wrzuciła kamyczek jednak też dietetykom, że... Tu ten sceptycyzm ludzi może mieć takie uzasadnienie, że sami dietetycy co jakiś czas nam mówią, że nie wiem, gotowana marchewka zła. Gotowana marchewka jednak nie jest zła. Jedzmy więcej mięsa. Nie jedzmy więcej mięsa. Przejdźmy na dietę wegańską. Więc tu ludzie rzeczywiście szukają takich różnych, też dróg na skróty. Z takich rzeczy, które rzucają się w oczy, jeżeli chodzi o zdrowie, no to też... Na pewno takie informacje dotyczące jakichś negowania wirusów, negowania szczepień. Tutaj cały czas mamy te problemy. Ja właśnie, wczoraj siedzieliśmy w sumie świątecznie przy stole i wspominaliśmy między innymi osoby, które z naszego otoczenia, z naszych najbliższych zmarły na ten COVID. A teraz patrząc w internecie, jeżeli się wpadnie w jakąś bańkę, można sądzić, że w ogóle to nie był żaden problem, tylko jakaś zmyślona historia. I przede wszystkim tak, informacje o tym, by się nie szczepić, bo to, bo to jest problem. Dużo tych fake newsów, dużo mitów dotyczących zdrowia, jak słyszymy w, w sferze internetu, można znaleźć chyba nic, pani Aleksandro, nie zastąpi kontaktu z lekarzem. To po prostu nie jest jeszcze ten czas. Nie jest, i ja nie wiem, czy kiedykolwiek będzie, wydaje mi się, że to raczej z takiego duetu pacjent-lekarz, weszliśmy w duet pacjent-lekarz, jakieś rozwiązania informatyczne, ale to szukanie informacji na temat swojego zdrowia ma też zalety, to znaczy nie zastąpi lekarza. Ale jest wiele rzadkich chorób, y, jest wiele informacji, które możemy w ten sposób wyszukiwać i przede wszystkim jest to szybkie. I dlatego po to sięgamy. Nigdy nie będzie takiej sytuacji, że dermatolodzy, onkolodzy, okuliści będą siedzieli w gabinetach pustych, bez pacjentów i czekali, kiedy my się do nich zgłosimy. Nie ma takiego systemu, gdzie z chwili na chwilę możemy tą diagnozę dostać. Jeszcze może powiedzmy, to gdzie to się na pewno może sprawdzić. Jest teraz... Y, Procedowana y, nowelizacja kilku ustaw związanych z, z, z zdrowiem, i tam y, wprowadzamy, koń, kończą się konsultacje społeczne, już jakiś protokół z uwagami sprzed. Wprowadzamy tam możliwość wykorzystania i do, w Polsce do. Y, oceny zdjęć obrazowych między innymi, do mammografii, do zdjęć klatki piersiowej, e, znaczy badań różnych obrazowych. E, jest w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji takie rozwiązanie, gdzie mm, okulista będzie z pomocą specjalnej kamery badał wzrok osobom chorym na cukrzycę i później te wyniki będą oceniane albo, to znaczy diabetolog będzie badał i wyniki będzie oceniał później zbiorczo-okulista albo będzie to z wykorzystaniem AI, są różne rozwiązania, gdzie punktowo możemy coś usprawnić, bo no wiadomo, osoby chore na cukrzycę od lat powinny właściwie co roku chodzić do okulisty. Jest to często nierealne, bo są kolejki. No Tak, ale raczej pytania wpisywane w dialogu ze sztuczną inteligencją. Mam zgagę od kilku dni, czy to rak? To nie jest dobry pomysł, jak sądzę. Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu Co w zdrowiu? była gościnią Trójki o poranku. Bardzo dziękuję za to Bardzo spotkanie. dziękuję. A teraz słuchamy piosenki dnia, to nowość od grupy Kasabian. Czy są tu fani? O, są pewnie. Great Pretender zapowiadają nowy album właśnie tym utworem, Kasabian. Rekord pobity, księżyc obejrzany dokładnie, ale były też wzruszające chwile wczoraj wieczorem i w nocy polskiego czasu. Członkowie misji Artemis II nazwali dwa bezimienne dotąd kratery. Jeden z nich ochrzczono mianem Integrity na część statku kosmicznego, którym lecą, a drugi nazwano Carol, by upamiętnić żonę dowódcy misji Rida Weissmana, która zmarła na raka 6 lat temu.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 Czas na skrót serwisu Agnieszka Drost. Astronauci misji Artemis II obrali kurs powrotny na Ziemię. Wcześniej załoga nawiązała ponowny kontakt z centrum kontroli po spodziewanej 40-minutowej przerwie w łączności kiedy to statek kosmiczny znalazł się za ciemną stroną Księżyca. Załoga pobiła rekord odległości, zapuszczając się w przestrzeń kosmiczną dalej niż jakikolwiek człowiek w historii było to 406 tysięcy kilometrów od naszej planety. Powrót astronautów na Ziemię nastąpi w nocy z piątku na sobotę. Mimo zaostrzenia kar za wypalanie, od początku roku doszło do ponad 12 tysięcy pożarów traw. Zginęły dwie osoby, a 28 zostało rannych. Każdego roku strażacy interweniują przy kilkudziesięciu tysiącach pożarach w traw. Najwięcej jest ich w okresie wiosennej suszy. Od stycznia górna granica grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego wzrosła z 5 do 30 tysięcy złotych, a mandaty za wykroczenia z 500 do 5 tysięcy. Do Budapesztu przylatuje dziś z dwudniową wizytą amerykański wiceprezydent J.D. Vance, który ma wesprzeć w kampanii wyborczej Viktora Orbana. Premier Węgier po 16 latach rządzenia walczy o pozostanie przy władzy na kolejną kadencję. J.D. Vance ma wygłosić przemówienie do zwolenników partii Fidesz, które ma dotyczyć bogatych kontaktów między oboma krajami. Na niespełna tydzień przed wyborami w sondażach prowadzi opozycyjna partia TISO. Pełny serwis trójki o ósmej. Bogatych kontaktów. To dobre, to, to by akurat mhm. pasowało. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie może spowodować wzrost cen biletów w polskich liniach lotniczych LOT. Nasz przewoźnik informuje, że zawarł kontrakty terminowe, ale im dłużej będzie trwała wojna, tym większe prawdopodobieństwo podwyżek. Jak mówi rzecznik LOTu Krzysztof Moczulski, linia monitoruje sytuację. Analizujemy na bieżąco sytuację. Jeżeli ten wzrost cen ropy utrzyma się w dłuższej perspektywie, pewnie nieuniknione będzie pewne dostosowanie cen do realiów rynkowych. Wojna utrudnia podróże na Bliski Wschód, ale bilety na inne kierunki sprzedają się dobrze. Na przykład do Ameryki Północnej przez Warszawę latają pasażerowie z Indii.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 Organizacja krajów eksportujących ropę naftową OPEC+, Plus podjęła decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy ze względu na zakłócenia na rynkach wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie. O 206 tysięcy baryłek dziennie, począwszy od maja. My dziś za litr benzyny 95 płacimy maksymalnie 6,21 zł, za litr oleju napędowego 7,87 zł. Tymczasem 80% Polaków uważa, że państwo powinno wprowadzić urzędowe ceny maksymalne na paliwa do końca bieżącego roku. Tak wynika z sondażu dla Superekspresu. Przeciwnego zdania jest 20% badanych. Dolar dziś rano kosztuje 3,70 groszy, a euro 4,27 zł. To będzie wietrzny wtorek i deszczowy we wschodniej połowie kraju. Zachód może liczyć na więcej słońca i może przejść przez wtorek suchą stopą. Będzie raczej chłodno od 4 stopni na północnym wschodzie do 13 na zachodzie. W centrum kraju okolice 10 i tu mowa oczywiście o najcieplejszym momencie dnia, bo poranek to mamy rzeźki. Teraz w większości kraju 5 stopni, w górach okolice zera. Halo, halo? A ja bym chciał ogłosić uroczyście, że dzisiaj jest mój mały piątek, ponieważ jest to piąty dzień wstawania o trzeciej rano. Jutro już mam wolny. No, no tak, punkt tygodnia zależy od punktu siedzenia. Ale środy to dzisiaj nie ma nikt, co? Za chwilę przegląd prasy, a jeszcze przed ósmą Kuba Ambrożewski opowie o pierwszym wielkim przeboju grupy The Who. Mamy siódmą, 35 Chemical Brothers i Galvanize w trójce. So many people do be cool and look smarter Don't hold back And you shouldn't even care About those noses in the air And the crooked stairs Don't hold back Cause there's a party over here So you might as well be here With the people care Don't hold back The world You're The time has come to. Full on your face Don't hold back. back We think it's time you get Fresh up Crunch time, back and sit up Come on, keep pace Don't hold back Put apprehension on the back burner, let it sit Don't even get it lit Don't hold back Get involved with the gym, don't be a prick Hot chick, be a pick Don't hold back The world, you're holding the back The time has come, come The world, you're holding the back The time has come, come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 za 22 minuty ósma w studiu Agnieszka Laskowska. Dzień dobry. Dzień dobry, po świętach. Przegląd prasy i który dziennik zdążył napisać o osiągnięciach misji Artemis II? A powiem Ci, że piszą gazety rzeczywiście o tej niezwykłej wyprawie i polecam zajrzeć do nich słuchając nas, jak opowiadamy o Artemis II, bo tam są piękne zdjęcia zrobione przez astronautów. Ja przychodzę z innymi tematami, bo wiem, że dużo mówimy o tej misji mhm. od rana i będziemy mówić też w popołudniowej audycji, która o 16. Chcesz, żebym zaczęła od polityki, rolnictwa, sportu czy dużych pieniędzy? Rolnictwo wybieram. Rolnictwo. Proszę Cię bardzo. Stromy zjazd z Kartoflanej Górki. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że mamy nadprodukcję ziemniaków. A to dlatego, że... Były niskie ceny zbóż w latach 23-24 uh -huh. i rolnicy bardzo szybko przestawili się właśnie na produkcję ziemniaków. Teraz jest ich za dużo i Krystyna Naszkowska, autorka artykułu w Gazecie Wyborczej, mówi, że za chwilę w przydrożnych rowach mogą wylądować tysiące ton ziemniaków, których rolnicy nie mogą sprzedać, a nie ma takich zakładów, które mogłyby tę ilość zutylizować. Problem polega też na tym, że Europa nie jest już największym producentem ziemniaków, to jest Azja, głównie Chiny. Chiny. Na dodatek jemy znacznie mniej ziemniaków niż jedli na przykład nasi rodzice, bo któregoś razu zupełnie niesłusznie dietetycy przykleili im łatkę takiego produktu, który szkodzi, który jest kaloryczny, a to nieprawda i... To przy... pewnie zależy od tego, jak przygotować te ziemniaki, no bo przecież jest tyle opcji. Najwięcej w ziemniakach kalorii mają wszystkie te tłuste dodatki, które towarzyszą to ziemniakom właśnie, albo, albo olej do na talerzu, natomiast same ziemniaki jako takie, jeśli ktoś lubi, a teraz się zbliża pora takich dań. Ziemniaki, jajko sadzone i kefir na mm, przykład. Mm, mm, o no poranku właśnie. takie rzeczy musisz opowiadać, jak tu człowiek bez śniadania. Co by państwo zrobili z nadwyżką ziemniaków? 22,7 trójek, jakby co. To szybko jeszcze o tym, że Grzegorz Braun łowi chętnych do Senatu. I wyobraź sobie, że na listy do Senatu zaprasza takie osoby jak Janusz Waluś, to jest skrajnie prawicowy terrorysta, który odsiedział w RPA wyrok za to, że zastrzelił w 1993 roku czarno, czarnoskórego przywódcę komunistów, więc tutaj nasza skrajna prawica przykleja mu łatkę antykomunisty. Będzie też na tych listach stan tymiński. Moje pokolenie pamięta, to był taki przeciwny kandydat na prezydenta, który się o dziwo dostał do drugiej tury, cały czas chodził z czarną teczką i mówił, że kiedy się otworzy i pokaże jej e, zawartość. Może w Senacie otworzy, jeśli Op. jeszcze ma tę teczkę. Trzeba by zapytać kandydata, chociaż y, y, y, trzymajmy kciuki, żeby może ten sprytny plan jednak się nie powiódł, y, że Brown za, zagarnie Senat. A jak to chce zrobić, to o tym więcej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Pole polecam artykuł y, w, na stronie czterdziestej Gdzieś, w środku, gdzieś, gdzieś w, środku. w środku. Szybko jeszcze o tym, że bardzo wysokie nagrody w naszych ministerstwach. Najwyższa w ministerstwie yy, Andrzeja o, mm, hmm. <laughs> Andrzeja Domańskiego, no tak, czyli w Resorcie Finansów. No, Ministerstwo Finansów 21 ma 21 tysięcy finansy. złotych nagrody dla pracownika. Szczegóły są w fakcie. A cóż takiego zrobił ten pracownik, wiemy? No na pewno był pracownikiem roku. Także 21 tysięcy dostał to jest więcej niż 1000 zł za miesiąc pracy. I teraz jeszcze. Krótkie. Jak wymyśli, co zrobić z tymi ziemniakami, to będzie kolejny raz pracownikiem roku. Może to w Ministerstwie Rolnictwa albo razem z finansami faktycznie. Sport. Na koniec zostawiamy, ale my, myślę, że będzie pan zadowolony. Mhm. O kim to jest? Wycisnął 150 kg, ma chłop charakter. Prezydent Nawrocki, to wiem. Tak jest. Ci, którzy nie widzieli, to mogą zobaczyć też zdjęcia. Okazuje się, że głowa państwa w jednej z sal swojej rezydencji ma teraz siłownię z różnymi sprzętami. Zresztą w, choćby na X, w serwisie X jest tych zdjęć więcej. Mariusz Pudzianowski i prezydent Karol Nawrocki wspólnie wyciskali, a Pudzian mówi, że kilka dni temu miałem okazję potrenować. Ma chłop charakter. Umowa była taka, żeby nie cisnąć na maksa. Ciekawe, kto, kto chciał taką umowę wymóc na Pudzianowskim. A on i tak nie odpuścił i wycisnął 150 kg na ławce. Silna władza nam się trafiła. Silna. To dobre słowo. Agnieszka Laskowska o poranku w trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A teraz Licky Lee i Lucky Again. Czy to wciąż nowość, można tak mówić, po kilku tygodniach? No, powiedzmy, że jeszcze nowość na trójkowej antenie. So dark uh alone oh Dzień dobry. Renata Grochal. Zaprasza na 8.13. Oczywiście. Profesor Mirosław Wyżykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, będzie dzisiaj moim gościem i będziemy próbowali rozwikłać sytuację w Trybunale. Czy prezydent... Wiesz, czy mi się to kojarzy? Z tymi memami, z tym gościem, który tak rysuje takie linie na tablicy, tak łączy kropki, próbuje jakoś rozwiązać problem. To tak trochę wygląda. To jest chaos totalny. E, czy prezydent miał prawo... Zaprzysiąc tylko dwoje z szóstki sędziów. No i czy ci sędziowie dzisiaj powinni się stawić w pracy, ponieważ w piątek prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wysłał do nich pismo, że zaprasza. A jeśli się nie stawią, to co? Czy będą dyscyplinarki? No zawsze można wziąć urlop na żądanie, tam parę dni w roku jest, wiesz. Tak. Ale to nie jest jedyna instytucja, w której jest chaos związana z wymiarem sprawiedliwości, bo jest jeszcze Sąd Najwyższy jest y, Krajowa Rada Sądownictwa i zapytam pana profesora dzisiaj co z tym wszystkim zrobić? To 8.13. Serdecznie zapraszam. Do fontanny wrzucam droż Na rowerze ktoś Rekord bije jest. Ktoś oczyścił brudny stan Ktoś przekroczył wkład, Rzekę wspomnień zły. Dzień, zwykły dzień Deszcz na twarzy Czarno-biały film, komedia Ludzi w tu. Dzień, zwykły dzień Deszcz na twarzy Czarno-biały film, komedia Ludzi w kinie dróg Gdzieś o pięćset kroków Stąd Ręk się dość Pełno różnych spraw. Może kupię Sobie psa może lepiej ma, Kobiet będzie Wód Dzień Zwykły dzień Deszcz na twarzy Czarno-biały film Komedia Ludzi w kinie tłum Dzień Zwykły dzień Deszcz na twarzy Czarno-biały film Nadprodukcja ziemniaków zajrzała nam głęboko w oczy. Ziemniaków, pyr lub kartofli mamy za dużo. I co z nimi zrobić? Dwie dwójki i siedem trójek. Wody rolne, które nie zostały zbyte, sprzedane, robią za nawóz. To się orze, co zostaje w ziemi, nawozi ją. Jest tego skromny, bo skromny, ale jednak pożytek. Nikt tego nie wyrzuci do rowu. Ja, ja tam bym nadwyżkę ziemniaków przerobił na nadwyżkę frytek. Co państwo na to? Dwie dwójki i siedem trójek. Za 7 minut ósma, teraz Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. The Who I Can't Explain. Dziś wydaje się to oczywiste, ale na początku lat 60. idea zespołu rokowego, który sam komponuje swoje utwory, była czymś nowym. Dość powiedzieć, że na debiutanckim albumie The Beatles blisko połowa piosenek to covery. A w przypadku pierwszej płyty The Rolling Stones tylko jedna z 12 piosenek była dziełem duetu Mick Jagger i Keith Richards. Tell me you're coming Tak samo powstała w 1959 roku. Grupa The The Tours przez pierwszych pięć lat swojej działalności wykonywała cudzy repertuar. Wiedzieliśmy, że Pete potrafi pisać piosenki, ale w tamtych czasach to nie wydawało się konieczne, żeby mieć swoje własne kompozycje. Czerpaliśmy z nieprzebranego bogactwa muzyki amerykańskiej. Mówił po latach lider rzeczonej grupy Roger Daltrey, lepiej znany jako wokalista jej kolejnego wcielenia – The Who. Impulsem dla wspomnianego Pita Townsenda był niewiarygodny sukces kolegów z Zamiedzy, wywodzących się z północnego Londynu The Kings. Latem 1964 roku ich singiel You Really Got Me, napisany przez 20-letniego Raya Davisa, wspiął się na szczyty list przebojów. Townsend miał wówczas lat 18 i piosenka wywarła na nim wielkie wrażenie. Stworzył równie zadziorny riff, a jego koledzy na czele z nieokiełznanym perkusistą Keithem Moonem swoją rock'n'rollową ekspresją byli w stanie przebić Kingsów. Skojarzenie było tym silniejsze, że The Who zaangażowali do współpracy tego samego producenta, Shela Talmiego. Co za bezczelne dranie komentował Dave Davis, gitarzysta The Kings, po usłyszeniu I Can't Explain, pierwszego singla. Wydanego przez Dehu. To piosenka o osiemnastoletnim kolesiu, który nie potrafi powiedzieć swojej dziewczynie, że ją kocha, ponieważ nałykał się za dużo deksedryny. Mówił potem Townsend, odnosząc się do leku na bazie dekstroamfetaminy, substancji silnie stymulującej układ nerwowy, w tamtym czasie dosyć lekkomyślnie stosowanej na szeroką skalę. Piosenka do wyjaśnienia.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 Sam świeżaków zaprasza do biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy winogrona różowe bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona tylko 9,99. A do tego polskie jabłka czerwone na wagę 2,49 za kilogram. Dokładnie. Polskie jabłka jedynie 2,49. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.